Rozdział 53. Wzięci do niewoli Lamanici są zatrudnieni przy budowie umocnień miasta Obfitość. Rozłam pośród Nefitów umożliwia Lamanitom zdobycie przewagi. Helaman obejmuje dowództwo nad dwoma tysiącami synów Amonitów. I stało się, że rozstawili straże nad Lamanitami będącymi w niewoli i nakazali im pochowanie swych poległych, a także poległych Nefitów. I Moroni rozstawił nad nimi ludzi, aby ich pilnowali, gdy będą pracować. I Moroni poszedł z Lechim do miasta Mulek, przejął dowództwo nad miastem i przekazał je Lechiemu. Lechi był z Moronim w większości bitew i był mu podobny, dlatego radowali się nawzajem swym bezpieczeństwem, miłowali jak bracia i byli umiłowani przez cały lud Nefiego i gdy lamanici skończyli grzebanie swych poległych, a także poległych nefitów, poszli pod strażą do miasta obfitość i tankum z rozkazu Moroniego zarządził, aby zaczęli pracować, kopiąc fosę wokół miasta. I zarządził, aby zbudowali ścianę spali od wewnętrznej strony fosy, a kopiąc fosę, wyrzucali ziemię na te ściany. I tak nakazano Lamanitom pracować, aż otoczyli miasto obfitość mocnym wałem spali i ziemi o dużej wysokości. Od tego czasu miasto stało się silną twierdzą i trzymano w nim pod strażą Lamanitów wziętych do niewoli, trzymano ich za wałem, który zmuszeni byli wybudować własnymi rękoma. I Moroni musiał dać im zatrudnienie, gdyż łatwiej było ich pilnować, gdy pracowali, a chciał mieć wszystkie siły do ataku na Lamanitów. W ten sposób Moroni odniósł zwycięstwo nad jedną z największych armii lamanitów. Zajął miasto Mulek, należące do najsilniejszych twierdz lamanitów w kraju Nefiego i obwarował twierdzę, aby zatrzymać jeńców. I tego roku nie dążył więcej do bitwy z Lamanitami, ale zatrudnił swych żołnierzy w przygotowaniach do wojny, budowie umocnień w obronie przed Lamanitami, niesieniu pomocy kobietom i dzieciom cierpiącym głód i wszelkie trudy, a także zaopatrywaniu swych armii w żywność. I pod nieobecność Moroniego przez jakąś intrygę pośród nefitów, która spowodowała pośród nich rozłam, armie Lemanitów przy zachodnim morzu na południu zdobyły przewagę nad nefitami i zajęły wiele miast w tej części kraju. I tak wskutek niegodziwości, rozłamu i intrygi pośród swoich nefici znaleźli się w bardzo groźnej sytuacji. I mam coś do powiedzenia o Amonitach, którzy z pochodzenia są Lamanitami, ale przez Amona i jego braci, a raczej mocą i Słowem Bożym, zostali nawróceni do Pana i przyprowadzeni przez Amona do kraju Zarachemla, gdzie są odtąd pod opieką nefitów. Oto, ze względu na ich przysięgę, wyłączono ich od walki przeciwko swym braciom, gdyż przysięgli, że nigdy więcej nie przeleją krwi i jeśli Amon i jego bracia nie okazaliby im wielkiej miłości i nie zlitowali się nad nimi, zginęliby oni na skutek swej przysięgi, dostając się w ręce swych braci. Z tego względu przyszli do kraju Zarahemla i pozostawali pod opieką nefitów. Ale gdy zobaczyli niebezpieczeństwa, cierpienia i ciężkie doświadczenia, na które nefici skazywali się i w obronie, ogarnęło ich współczucie i pragnęli walczyć w obronie swej ojczyzny. I gdy byli gotowi podjąć broń, Helaman i jego bracia przekonali ich, aby tego nie czynili, gdyż złamaliby złożoną przysięgę. Albowiem Helaman obawiał się, że czyniąc to zgubią swe dusze. Wszyscy więc, którzy złożyli obietnicę, byli zmuszeni pogodzić się z cierpieniami swych braci w tych ciężkich warunkach. Ale mieli wielu synów którzy nie złożyli przysięgi, że nie użyją broni w swej obronie przeciwko wrogom i wszyscy oni zdolni do walki, zebrali się i przyjęli imię nefitów. I złożyli przysięgę, że będą walczyć o wolność nefitów, że do swej śmierci będą bronić tego kraju. Przysięgli, że nigdy nie pogodzą się z utratą wolności, ale zawsze będą walczyć o wolność nefitów i swoją wolność. Dwa tysiące młodych chłopców złożyło tę przysięgę I stanęło w obronie swej ojczyzny jak nigdy dotąd nie byli ciężarem dla nefitów Tak teraz stali się ich podporą Gdyż uzbroili się i chcieli, aby Helaman był ich dowódcą A wszyscy byli młodzi, niezwykle odważni, silni i dzielni Ale to nie wszystko Gdyż można było na nich polegać we wszystkim, co im powierzono Byli ludźmi prawdy i rozsądku, gdyż nauczono ich przestrzegać przykazań Boga i postępować sprawiedliwie przed Bogiem. I stało się, że Helaman pomaszerował na czele swych dwóch tysięcy chłopców, aby pomóc Nefitom w obronie na południu kraju przy zachodnim morzu. Na tym kończy się dwudziesty ósmy rok panowania sędziów nad ludem Nefiego.